Bye. <small> Dorinoko, jagów, gwar, głęboko, boko, Rzemią zebry, i jelenie, i sardynki, i balenie. Orwy śpią na szczytach w a w dolinie strój. Już na ziemi zmierz, Oczka jeść Śpiklot po po chwile wznoszą się, wyciągnął i po też... rowerze, rosowaki, jeżo zwierzę, żony, bracze, albatrosy, śpii leniwiec, ostronosy, nocka wszystkich do snu tuli, luli, luli, luli! Już na ziemi zmierz, oczka Spi krok po rzece, bo ile wnosnął się, wyciągnął, i po I też. Istotnie, przy czymś takim usnąć nie sposób. O, jak to... płyt z piosenkami. O, ale czego ty, chodźże szukasz w tej gęskim nie? Królowa Zimy? Porwała mojego przyjaciela. A, i chcesz go odnaleźć. Bardzo piękny i chwalebny zamiar. No nie mogę ci odmówić mojej pomocy. Czeka nas jednak długa i niebezpieczna droga do palacu Królowej Zimy. Nie boję się, misiu. Nie, no to idziemy, chłopcze. I poszli. W tym czasie w Pałacu Królowej Zimy zakończono przygotowania do balu. Bal się zaczyna. Bal się zaczyna. Białe niedźwiedzie, pingwiny, sowy, wszystkich prosimy na bal zimowy. Hej, szandelanie, jestem gotowy. Młody człowieku, wyglądasz jak królewicz z bajki. Jej wysokość królowa zima będzie zachwycona. O, mój młody przyjacielu, z trudem cię poznałam. W białym stroju przypominasz rycerza. Podejdź bliżej i zajmij miejsce obok tronu. Jesteś honorowym gościem dzisiejszego balu. Dziękuję ci królowo. Czuję się szczęśliwy, jak nigdy dotąd. Kapelmistrzu, proszę dać znak rozpoczęcia bali. Tylko bardziej jest haunisty i siarczysty, niczym mózg tak poznały, oczywisty, więc oczywisty. się do nas córka północnego wiatru, która jest mistrzynią piruetów. Czy wysokość pozwoli poprosić do tańca jej młodego przyjaciela? Nie mam nic przeciwko temu. Chyba, że ty, chłopcze, czujesz się zmęczony? Ani trochę. I bardzo chętnie, wyobracam się w kółko. Tańczą starsi, tańczy młodzież, orkiestra gra gra. I co powiesz na tę maskaradę przyjaciółko mego? Zawsze mówię to samo. Dwa, trzy miesiące minął i młody znowu dzisiaj nasz królowy, wtedy odeśle go na służbę do wielakoladu. Zawsze tak postępuje z tymi zapominalskimi. Na wesoło i znów koło. Aż do świną będzie baj, przez noc całą, przez noc błąd wśród mawiałych ścian jest i siatczyk. Zapomniałem, jak będzie się walczyta. Bardzo przepraszam, ale chcę wrócić do królowej zimy. A, I to cię martwi? Takie głupstwo. Taniec, ale nie pamiętam nawet, co robiłem wczoraj. Szambelanie, powiedz mojemu młodemu przyjacielowi, co robił wczoraj. Wczoraj lepiłeś bałwana. Bałwanek? Ależ tak, bałwanek na pagórku, pamiętam. Zaśnij, zaśnij i zapomnij. Kandelanie, kochowałeś się jak ostatni idiota. Pleciesz, co ślina na język przyniesie. Rozkaże cię zamrozić w bryle lodu. Przebać królowo! Masz szczęście, że chłopiec usnął. Przerwij Bal skończony! Bal skończony! Rozchodzić się! Rozchodzić! W pałacu królowej zimy prawie nikt nie zasnął tej nocy. Jej wysokość rozbolała głowa i zażądała kompresu z lodu. Szambelan trząsł się ze strachu. A służba i goście do białego rana plotkowali o zimowym balu, który jeszcze nie zaczął się dobrze, a już się skończył. Tylko wartownik przed bramą, polarny niedźwiedź, bacznie obserwował drogę. Stójcie, ani kroku dalej A cóż to nie poznajesz mnie, biały bracie? A kuzyn z lasu, a cóż cię sprowadza na północ? Twoja pani uprowadziła przyjaciela tego chłopca. nie pierwszy raz i nie ostatni Możecie o nim zapomnieć podobnie jak on Zapomniał o całym świecie Muszę go uratować Do pałacu nie wpuszczam nikogo obcego Poradzę sobie w czterech stronach świata nie ma silniejszego mocarza ode mnie. No. Przesadzasz, biały bracie. A co, może nie wierzysz? Przyjmuję każdy zakład, że w ciągu jednej minuty położę cię na łopaki. A to spróbujmy. Jeśli wygrasz, poklonię ci się nisko i razem z chłopcem odejdziemy. Jeśli przegrasz, otworzysz bramę i wpuścisz nas do palacza. A zgoda! Zaczynajmy! My zaczynamy! U uważaj, misiu. Nie daj się! W górę! Mocno w górę! O, mocno w górę. Leży! Nasza wygrana! góra! Przegrałeś, biały bracie! Otwieraj bramę! A teraz zmykaj, biały bracie! Dalej, chłopcze, musisz sam sobie poradzić. Poczekam tu i przypilnuję, żeby ktoś nie zamknął bramy. Postaram się szybko wrócić, Mysiu. Pałac Królowej Zimy miał co najmniej tysiąc pokoi. Ale szczęście sprzyjało Lolkowi. Otworzył pierwsze drzwi, cichutko wszedł do kryształowej sali i pod śniegową pierzynką... Bolek. Bolek, obudź się. Wstawaj, Bolek. Kto, co? Lolek. Lolek? Nie pamiętam. To straszne. Zapomniał. Bolku, posłuchaj. Jesteś moim przyjacielem i zostałeś uprowadzony przez królowe zimy. Nie uprowadzony. Żarty się cię trzymają, bracie. Ładne mi żarty. Serce ci zamroziła. Pamięć odebrała, ale grunt, że jesteś zdrowy i cały. W dobra śpiący. Dobranoc. Znowu zasnął. Co robi? Zaraz, jak to było w bajce o śpiącej królewnie? Królewicz pocałował ją w policzki i śpiąca królewna otworzyła oczy. Spróbuję. No lek. Podziałało! Jesteś uratowany! Wyskakuj z łóżka, musimy uciekać. Uciekać? Dokąd? Do domu! A gdzie my jesteśmy? W pałacu królowej zimy. Pośpiesz się, jeśli nie chcesz wylądować w lodowym lochu. Idź za mną! Tylko ostrożnie, nie potrąć czegoś! Najlżejszy hałas w lodowej ciszy brzmi jak wystrzał z armaty. Szybciej, szybciej, chłopcy! Bezpieczni będziemy, jak dotrzemy do lasu. Wiele godzin upłynęło. Zanim w pałacu odkryto ucieczkę młodego przyjaciela królowej zimy. Królowo, nieszczęście! Wielkie nieszczęście! Uciekł młody człowiek! Szukaliśmy wszędzie ani śladu! Gdzie były straże? Biały niedźwiedź pilnujący bramy też zniknął! Biegnij na wieżę! Niech astronom przestanie przyglądać się polarnej gwieździe i wypatruje uciekających! Pośpiesz się! Nie mógł stąd uciec bez pomocy! Ktoś musiał odczarować mu serce. Przywrócić pamięć. Są, królowo, są. Dwóch chłopców na sankach, które ciągnie brunatny niedźwiedź. Uciekają na południe. Moje sanie. Już przygotowane. Za nimi. <śmiech> Daleko jeszcze? Och, dopiero wieczorem dotrzemy do lasu. Słyszycie, jak mnie? Zbliża się zawieja i zatrze na sześć e, jaka tam zawieja? Królowa zimy nas ściga. Szybciej, szybciej, chłopcy. Dogajamy ich, królowo! Zapamiętaj. Tego mniejszego zamienisz w soko. Niedźwiedzia przerzucisz na krę A drugiego chłopca... Zabieram do pałacu. Będzie jak rozkazałaś, królowa. Dogania nas królowa Rzymy. wszystko przepadło. Gdzie mam tę kulkę, wosku? Pamiętam, że zabrano z sobą. W wielkiej potrzebie zawsze pomagałem. Szczeli wosku, pomóż w biedzie. Wróg przez ciebie nie przejedzie. Musiałem zgubić podczas mocowania się z białym niedźwiedziem. Całkiem zapomniałem, ale ja mam węgielek. Jaki znów węgielek? Dostałem od bałwanka. Powiedział, że kiedy będę potrzebował pomocy, to mam rzucić go za siebie i zawołać zaklęcie. No to na co czekasz, chłopcze? Rzucaj. Wuziczku węgielku, masz swoją moc. W radość za smutki? w jasny dzionek noc! Królowo, lodowe sanie topnieją! Woźnico, w górę podrywaj konie! Siwki moje, wiatry chyże, W górę, w górę, coraz Wygraliśmy! Wygraliśmy. Bezpieczni będziemy, jak dotrzemy do laski. Roki, znowu nas dochędzają. Roki, nikt, nikt więcej czarodziejskiego nie ma w zakresie. Zielony listek od zająć. Coś za siebie mierza ich głosu. Listeczku, listeczku, czarodziejską siłą sprawy się dokoła wszystko odmieniło. Ojejku! Co znowu? Wiosna, wiosna na ziemi! Teraz? W styczniu? Niemożliwe! Lody pękają na rzekach, drzewa wypuszczają listki, ptaki zaczynają śpiewać, słońce przedziera się przez chmury. Woźnico, zawracaj! Zawracaj, inaczej zginiemy. Ucieka, ucieka. Ucieka. zimy! Wygraliśmy, chłopcy! Czasami tak się zdarza, że wiosenka dzieci drogie nie wynika z kalendarza, lecz wyrusza wcześniej w drogę. się pożegnać, chłopcy. Wracajcie do domu. Dziękuję ci, misiu, za wszystko. Daj łapę, siłaczu. Niech cię uścisnę. Tak kończy się przygoda Bolka i Lolka. Chłopcy są już w domu, a królowa zima powróciła do lodowego pałacu, gdzie nawet w styczniu brr nie palą w piecu.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 gdy pod tortem stół się mnie. Kiedy można spać najdłużej, tam wyprzedza, tam wyprzedza rolę mnie. Ale jeden za drugiego skoczy w ogień i po zawsze wspólną mamy drogę. W chwili dobrej czy złej dwójkę zawsze jest drzej i radości więcej, to nie hey! Nie lękamy się przygody, Choćby z wiatrem iść za wody Choćby smok, co był ma osiem Ogniem zioną, ogniem zioną z dziurek w nosie. Ej! też nie damy zjeść się w kaszy Nawet smok nas nie przestraszy Ej! Za to smoka wywieźć w pole Może Bolek, lolek. może Bolek, czasem Lolek Może Bolek, może Bolek, czasem Lolek